Wiadomości Rynek Oferty Kupno Sprzedaż Finansowanie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 Sprzedaże istniejących domów w marcu wzrosły o ponad 6% w ujęciu miesiąc do miesiąca, osiągając najwyższe poziomy od półtora roku. Według Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami The National Association of Realtors sprzedaż domów wzrosła w ujęciu rok do roku o prawie 10,5%. To szósty miesiąc rzędu, kiedy obserwujemy wzrost rok do roku. Spotkanie ekonomistów w National Association of Realtors Warunki rynkowe, poziomy zapasów oraz ceny domów – to tylko część zagadnień, które będą omawiane w tym tygodniu na spotkaniu najlepszych krajowych ekspertów rynku realnościowego w budynku National Association of Realtors w Waszyngtonie. Jednym z ważniejszych punktów tego panelu będą dochody gospodarstw domowych, które nie rosną tak szybko jak ceny domów, spowalniając w ten sposób możliwość osiągnięcia jeszcze lepszych wyników rynku nieruchomości. Zdaniem głównego ekonomisty Narodowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, The National Association of Home Builders, pomimo tego wyzwania rynek nieruchomości będzie się nadal rozwijać, ponieważ fundamenty napędzające wzrost są bardzo solidne. Wzrost nowych budów Liczba budów domów jednorodzinnych zdecydowanie wzrosła w marcu o 4,4% w ujęciu miesiąc do miesiąca. Powołując się na najnowsze dane Departamentu Handlu, Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów ogłosiło, że na czele kraju w zakresie nowych budów znalazł się północny wschód, gdzie liczba ta wzrosła w marcu ponad dwukrotnie w porównaniu do lutego. Fanny i Freddy za obniżeniem opłat. Jak donosi The New York Times, giganci hipoteczni Fannie Mae i Freddie Mac ogłosili swój plan obniżenia niektórych opłat, które nabywcy domów muszą zapłacić na etapie zamknięcia transakcji. Nie ekscytuj się jednak zbytnio. Oczekuje się, że zmiana ta obniży koszty zakupu domu zaledwie o procenta. Zdaniem pośredników realnościowych, którzy popierają większy dostęp do kredytów hipotecznych, jest to krok w dobrym kierunku, ale bardzo mały. Dyrektor do spraw finansów realnościowych i konsumenckich w Center for American Progress powiedziała, mam nadzieję, że z biegiem czasu uda nam się pójść jeszcze dalej. Rachunki za media sprzedają domy. Chcesz sprzedać swój dom? Pamiętaj o rachunkach za media. Badania przeprowadzone przez firmę zajmującą się efektywnością energetyczną Elevate Energy pokazało, że domy mają większą szansę na sprzedaż w krótszym czasie i za więcej pieniędzy, jeśli ich właściciele ujawniają rachunki za energię. Analiza wykazała, że w przypadku gdy sprzedający ujawnił ile kosztują go media, przeciętny dom wystawiony na sprzedaż za 350 tysięcy dolarów sprzedał się prawie za 5 tysięcy dolarów więcej niż porównywalny dom bez ujawniania tych informacji. Surowe warunki kredytowe nadal ograniczają rynek realnościowy. Najlepsi analitycy realnościowi jednogłośnie zgodzili się podczas spotkania w centrali National Association of Realtors w Waszyngtonie, że kredyty hipoteczne są zbyt trudne do uzyskania, co tłumi możliwości nabywców na zakup domu. Jednym z przemawiających był ekonomista Robert Schiller, zdaniem którego większość najemców w tym kraju uważa, iż posiadanie własnego domu jest częścią amerykańskiego snu. Ale czy ten sen jest w zasięgu ręki? John Nery, przewodniczący elek Krajowego Stowarzyszenia Latynoskich Pośredników Nieruchomości powiedział, że obecne standardy kredytowe utrudniają mniejszościom etnicznym uzyskanie kredytu hipotecznego. Zauważył on również, że Federalna Agencja Mieszkaniowa Federal Housing Administration szuka nowych sposobów na ocenę zdolności kredytowej nabywców mniejszości, mając na celu umożliwienie posiadania domu na własność większej liczbie osób w całym kraju. Wzrost sprzedaży istniejących domów Sprzedaże istniejących domów niebotycznie wzrosły w marcu o ponad 6% i osiągnęły najwyższy poziom od 18 miesięcy, rosnąc zarówno w ujęciu miesiąc do miesiąca, jak i rok do roku. Ceny mieszkań również znacznie wzrosły o prawie 8% w porównaniu do marca 2014 roku. Przez prawie 3 lata wartości domów wzrastały w każdym miesiącu w ujęciu rok do roku. Porównywanie ofert zapewnia możliwość wyboru tej najlepszej. Badanie przeprowadzone przez giganta hipotecznego Fenimay potwierdza to, co wielu doświadczonych kupujących już wie. Najlepszą ofertę kredytu hipotecznego można otrzymać, jeśli porównujesz oferty. Ale o dziwo, 1 trzecia wszystkich nabywców domów nie angażuje się w zakupy porównawcze, jeśli chodzi o najważniejszy zakup ich życia. Oznacza to, że te osoby są narażone na płacenie wyższych stóp procentowych i kosztów zamknięcia transakcji niż kupujący, którzy szukają najlepszej oferty. Badanie wykazało, że najmłodsi nabywcy, członkowie mniejszości etnicznych oraz nabywcy mający wyższe dochody najczęściej porównują kredyty hipoteczne przed wybraniem kredytodawcy. Odwrócona hipoteka trudniejsza do uzyskania. Odwrócone hipoteki są o wiele trudniejsze do uzyskania. Ten unikalny program kredytowy pozwala starszym właścicielom domów na dostęp do ich kapitału własnego, aby pomóc im w kosztach utrzymania. Ale w czasie recesji i kryzysu realnościowego wielu seniorów, którzy skorzystali z programu, nie wywiązało się z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości oraz składek ubezpieczeniowych. Doprowadziło to do wielu zaległości, w wyniku których wielu właścicieli domów straciło je na rzecz banków. Obecnie Federalna Agencja Mieszkaniowa zaostrza przepisy dotyczące kwalifikalności na odwróconą hipotekę. Począwszy od tego poniedziałku, osoby ubiegające się o odwróconą hipotekę będą musiały poradzić sobie z wieloma przeszkodami takimi samymi, co osoby ubiegające się o tradycyjne kredyty na zakup nieruchomości, takimi jak dostarczanie dokumentacji dotyczącej dochodu oraz dowodu potwierdzającego aktywa finansowe. Odlotowy dom na aukcji. Dom w Seattle, który prawdopodobnie był inspiracją do filmu Pixar Odlot trafił na aukcję. CNBC doniosło, że dom ten o powierzchni 600 stóp kwadratowych, otoczony wysoką zabudową komercyjną jest obecnie na sprzedaż. Pośrednicy do spraw nieruchomości mają podzielone zdanie na temat jego potencjalnej wartości. Edyt Mekefield, która wychowała się w tym domu, odmówiła jego sprzedaży deweloperom nawet po tym, jak wszystkie inne domy w jej sąsiedztwie zostały zburzone i zastąpione pięciopiętrowym centrum handlowym. Pani Mekefield zmarła, a dom obecnie zostanie sprzedany na aukcji, ale ponieważ dosłownie nie istnieje drugi taki dom jak ten, prognozowane ceny sprzedaży wahają się od 250 tysięcy do miliona dolarów i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 Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Szukasz okazji? Mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors, to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze propozycje. Mount Prospect, duży, czterosypialniowy dom dwupiętrowy, dwie i pół łazienki, pełny, wykończony basement, nowoczesna kuchnia, bezpośrednie wejście do garażu na dwa samochody. Działka 60 na 120 stóp. Cena wywoławcza to 420 tysięcy. Przy wpłacie własnej w wysokości 12 600 dolarów spłata kredytu wyniesie 1950 dolarów miesięcznie. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. O uwagę prosimy osoby poszukujące domu w okolicach Streamwood. Mamy do sprzedaży duży czterosypialniowy dom jednorodzinny.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 radiowego magazynu osiadłość poczuj wiosnę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 Jednosypialniowe kondominium na 11 piętrze, nowoczesna kuchnia i łazienka, duży przedpokój, ogrzewany parking w budynku, pieszy dystans do jeziora. Cena wywoławcza to 170 tysięcy, wystarczy 5101 wpłaty, a spłata kredytu wyniesie 790 dolarów miesięcznie. W Chicago mamy do zaoferowania Państwu dwuapartamentowy budynek blisko skrzyżowania ulic Edison i Oak Park. Jedno mieszkanie ma trzy sypialnie, osobną jadalnię oraz dużą kuchnię.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 Kup sobie dom i nie płać komuś, płać sam sobie. 847-647-4000 lub wejdź na www.posiadłość.com Porozmawiajmy o bardziej osobistej stronie przeprowadzki. Według healthstatus.com, strony zajmujące się analizą zagrożeń dla zdrowia, przeprowadzka to jedno z najbardziej stresujących doświadczeń życiowych na równi z rozwodem, utratą pracy, poważną chorobą lub śmiercią bliskiej osoby. Dla większości osób przeprowadzka to słodko-gorzkie wydarzenie, kiedy to trzeba pożegnać się z jednym domem i przywitać nowy. Ze stresem przeprowadzki zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym można sobie poradzić korzystając z usług dobrych specjalistów, którzy pomogą nam zminimalizować dramat tej sytuacji i ułatwią to doświadczenie. Dzięki agentowi nieruchomości masz kogoś, na kim możesz polegać i kto pomoże Ci przejść przez proces przeprowadzki i znaleźć odpowiednią firmę przeprowadzkową i wykonawców. Nie da się jednak zaprzeczyć, że przeprowadzka jest jak miecz obosieczny. Budzi wspomnienia z przeszłości i marzenia o przyszłości, co z kolei wywołuje silne emocje, które mogą uczynić przeprowadzkę jeszcze trudniejszą. Pożegnanie może być trudne, nawet jeśli cieszysz się z nowego domu. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli zostawiasz za sobą swój pierwszy dom lub dom, w którym wychowałeś swoją rodzinę. Może nawet popłynąć kilka łez przy pakowaniu pierwszych rysunków twoich dzieci lub prezentu otrzymanego na parapetówkę od ulubionej ciotki. Podczas pakowania może przypomnieć Ci się pierwszy raz, gdy zobaczyłeś swój dom i jak bardzo Ci się wtedy podobał. Podczas przeprowadzki zwykle zostawiasz za sobą więcej niż tylko dom. Zostawiasz również znajomą okolicę, bliskich przyjaciół i społeczność, do której się przywiązałeś. Zwrócenie książek do biblioteki po raz ostatni może wywołać miłe wspomnienia wieczorów spędzonych na czytaniu swoim dzieciom bajek na dobranoc lub spotkań spędzonych na omawianiu ze swoją grupą czytelniczą najnowszych. Przyjęcie pożegnalne może być miłym sposobem na celebrowanie szczęśliwych wspomnień i wyrażenie sympatii dla sąsiadów. Są jeszcze inne osoby, które widujesz regularnie w swojej okolicy. Twój ulubiony sprzedawca w sklepie spożywczym, recepcjonistka w gabinecie stomatologicznym, która zawsze pyta o twoje dzieci, nauczyciele w szkole twoich dzieci i osoby, które tak jak ty lubią pływać na basenie o 6 rano. Jeśli byłeś aktywnym członkiem grupy społecznej lub domu modlitwy, te relacje mogą być jeszcze mocniejsze dzięki wzajemnemu zaangażowaniu i wspólnym zainteresowaniom. Ale zanim zbytnio się zasmucisz na myśl o tym, co zostawiasz za sobą, pamiętaj, że teraz jest łatwiej niż kiedykolwiek pozostać w kontakcie z ludźmi, którzy są dla Ciebie ważni. Ponadto przygotowujesz się na nową przygodę w swoim życiu, gdzie poznasz nowe osoby, z którymi będziesz dzielić swoje doświadczenia. A więc już się pożegnałeś? Teraz nadszedł czas, by się przywitać. Możesz mieć pewne obawy i być nieco zdenerwowany, to naturalne, ale spróbuj skupić się na tym, dlaczego i gdzie się przeprowadzasz, co sprawiło, że zdecydowałeś się przenieść. Zmiana pracy to ekscytujące, albo chęć zamieszkania w innej dzielnicy, bliżej miasta lub na wsi, niezależnie od powodu, masz okazję ożywić swoje życie nowymi doświadczeniami. Pomyśl o domu, do którego wkrótce się wprowadzisz, bez względu na to, czy jest to nowo wybudowany dom, czy odkupiony od kogoś. Teraz należy on do ciebie. Każdego dnia, gdy przekraczasz próg nowego domu, możesz odetchnąć jego zapachem wypełnionym twoimi cennymi rzeczami. Twój dom to miejsce, którego wystrój możesz zaaranżować i zmienić jak tylko chcesz. Jeśli chcesz, możesz wypróbować zupełnie nowy styl, użyć nowych kolorów i wykończeń lub, Możesz odtworzyć atmosferę domu, który pozostawiłeś za sobą, abyś od razu mógł poczuć się jak w domu. A co jeszcze czeka na ciebie w nowym domu? Nowe zainteresowania? Nowi przyjaciele? Nowy dom stanowi nowy etap w Twoim życiu, który możesz wykorzystać i się nim cieszyć. Nowy początek może oznaczać, że zechcesz, na przykład rozpocząć naukę gry w tenisa lub jogę. Może weźmiesz lekcję tańca lub przyłączysz się do wolontariatu. Możliwości, które pojawiają się wraz z przeprowadzką mogą być jak powiew świeżego powietrza dla Ciebie i Twojej rodziny. Tak więc... Pozwól sobie na chwilę słodkich wspomnień w dniu przeprowadzki, ale nie zapomnij się uśmiechnąć do nowych możliwości, które na Ciebie czekają. Czy przeprowadzka jest stresująca? Pewnie, że jest. Ale jest też nagroda. Kiedy już skończysz przeprowadzkę i zamieszkasz we własnym domu, twoja sytuacja będzie komfortowa. Badania pokazują, że kondycja fizyczna i psychiczna właścicieli domów jest dużo lepsza, ponieważ czują, że mają większą kontrolę nad własnym życiem. Poziom zadowolenia właścicieli domów z życia jest po prostu wyższy. To samo dotyczy poczucia własnej wartości i szczęścia, więc jeśli jesteś właśnie w trakcie stresującej przeprowadzki, weź głęboki oddech. Spójrz przed siebie ku świetlanej przyszłości. Niedługo rozpoczniesz następny wspaniały rozdział w swoim życiu w nowym domu. A my wszyscy w Illinois Star Realtors życzymy Ci powodzenia. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.